Polskim Radio 24. Powtórka programu. Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu. Komentarz. Na nasze zaproszenie przejął Pan Profesor Krzysztof Wasilewski, amerykanista Poli Politechnika Koszalińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, czy możemy mówić o bliskim końcu wojny na Bliskim Wschodzie? No bo jak podaje Axios, najnowsza propozycja Irańczyków to otwarcie ciśniny Ormus i zakończenie wojny. Prawdopodobnie chodzi tutaj o udrożnienie szlaku morskiego na warunkach Amerykanów, czyli bez obejmowania go koniecznością wnoszenia opłat na rzecz Iranu. No ale tutaj kwestia nuklearna jeszcze jest wspominana. Ona ma być odłożona na później. To będzie oznaczało koniec wojny czy nie? Myślę, że w tej chwili nikt nie podejmie się wygłoszania jakiejś jednoznacznej opinii, czy koniec wojny jest bliski, czy wręcz odwrotnie. W przeciągu tych ostatnich sześciu tygodni praktycznie co tydzień mm, słyszeliśmy takie głosy, że już e, może być ten konflikt zakończony, że trwają rozmowy pokojowe, że obie strony doszły do jakiegoś konsensusu. E, tymczasem niewiele z tego wychodziło. W tej chwili rzeczywiście na Stoły w Waszyngtonie trafiła propozycja irańska mówiąca o tym, że żeby Stany Zjednoczone zniosły blokadę irańskich portów, w zamian za co Iran zniesie blokadę Ciśniny Ormus. Natomiast kwestie te najważniejsze dla Stanów Zjednoczonych, czyli kwestie nuklearne miałyby być dyskutowane dopiero później. No Innymi słowy ta oferta irańska mm, przywracałaby stan sprzed y, ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran. Panie profesorze, czyli to jest ja sytuacja... troszkę inaczej zapytam, czy w takim razie ta propozycja Iranu to jest realna próba deeskalacji, czy raczej takie taktyczne zagranie w kierunku Stanów Zjednoczonych? Myślę, że i jedno i drugie, bo też wiemy z doniesień mediów amerykańskich i nie tylko, że w Iranie jest rzeczywiście pewien konflikt, jeśli chodzi o struktury władzy. Z jednej strony mamy bardziej ugodowych polityków, z drugiej strony tych, którzy chcieliby iść na zwarcie. I wydaje się, że Donald Trump i jego administracja liczą właśnie na ten wewnętrzny konflikt Iranu, który tak osłabi Iran, że nie będzie w stanie narzucać jakichś, jakichś innych rozwiązań niż te amerykańskie. No i rzeczywiście a Stany Zjednoczone w tej chwili wydają się grać na przeczekanie, bo Donald Trump odwołał swoich e, wysłanników e, do Islamabadu czyli Steve'a Whitkoffa i, i Kusznera, Z drugiej strony powiedział, że jeżeli Iran ma wartościową propozycję do negocjacji to zawsze zna numer telefonu do Białego Domu i negocjacje mogą toczyć się za pośrednictwem telefonów. Natomiast on nie będzie wysyłał swoich przedstawicieli w 13 godzinną podróż samolotem, jeśli te negocjacje miałyby się nie udać. No, Niemniej wiemy, że dzisiaj ma być spotkanie sztabu wojsk amerykańskich, też administracji Donalda Trumpa i mają dyskutować nad tą propozycją Iranu, ale warto powtórzyć, że ta propozycja, ona by przywracała stan sprzed wybuchu wojny i nie odpowiada na to, co Stany Zjednoczone najbardziej chcą zrealizować, czyli pozbawić Iran możliwości produkcji broni nuklearnej. A dlaczego Iran nie chce o tej broni nuklearnej, przynajmniej na tym etapie, rozmawiać? No pewnie w dużej mierze chodzi tutaj o utrzymanie swojej silnej pozycji w regionie, bo co prawda Iran zgodnie z tym, co mówili eksperci jeszcze przed wybuchem wojny, był dalekie od uzyskania broni atomowej, natomiast swój program atomowy prowadził i pewnie chciałby to zachować w takim sensie, żeby nie wyjść na przegranego tego konfliktu. Tutaj obie strony musiałyby znaleźć takie rozwiązanie, które z jednej strony e, pozwoli zachować twarz Iranowi, a z drugiej też pozwoli Stanom Zjednoczonym i Donaldowi Trumpowi pokazać się jako e, zwycięzcy. Ta propozycja, o której pan redaktor wspomniał, ona zakłada, że do rozmów o programie nuklearnym Iranu wróci się dopiero po odblokowaniu irańskich portów i cieśniny Ormuz. Natomiast kolejną kwestią, która budzi wątpliwości jest na jak długo Iran miałby zrezygnować z prowadzenia badań nuklearnych? Stany Zjednoczone chciałyby tutaj co najmniej 20-30 lat, Iran mówi o maksymalnie 10 latach i myślę, że to jest główna oś sporu dotychczas, czyli na jak długo Iran zgodziłby się, aby zewnętrzne, zewnętrzni eksperci pilnowali, aby żadna broń nuklearna w Iranie nie powstała? To teraz, jakie scenariusze według Pana, scenariusze rozwoju tej sytuacji są dziś najbardziej prawdopodobne. Eskalacja czy stopniowa normalizacja tych relacji na linii Stany Zjednoczone Iran? No tutaj znowu trudno się jednoznacznie wypowiedzieć, bo mamy pewne gesty mówiące o tym, że obie strony chcą rozmawiać i dążą do pokoju, jak właśnie ta propozycja ze strony Iranu, ale z drugiej też mamy takie sygnały płynące z Teheranu jak ten wczorajszy, że jeżeli faktycznie ta infrastruktura Iranu zostanie uszkodzona w związku z tym, że mm, porty irańskie są zablokowane i po prostu ropa zalega w rurociągach, no to wówczas Iran obiecał, że za jedną zepsutą ropociąg będzie niszczył cztery cele w krajach ościennych no i to by doprowadziło już do bardzo dużej eskalacji. Myślę, że w ciągu najbliższych dni się okaże, czy rzeczywiście obie strony mówią na poważnie o tym dialogu, bo Pewnie dzisiaj możemy się spodziewać jakiegoś komunikatu ze strony Waszyngtonu, jak do tej propozycji irańskiej podchodzi, jeśli ona zostanie odrzucona, to możliwe, że te czynniki w Iranie, które dążą do takiej konfrontacji, do, do oporu wobec Stanów Zjednoczonych, umocnią się na tyle, że jakiekolwiek zakończenie wojny będzie rozciągnięte w czasie, a ten konflikt nabierze jeszcze bardziej brutalnego charakteru. To kolejna prze kwestia przed nami, związana z USA i z prezydentem Donaldem Trumpem podczas gali Stowarzyszenia Korespondentów Białek Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie. W sobotę wieczorem doszło do strzelaniny, do próby zamachu. W zasadzie został zatrzymany 31-letni mieszkaniec Kalifornii, który jak się okazało mieszkał w tym samym hotelu, w którym odbywało się wydarzenie. Znaleziono przy nim strzelbę, pistolet i noże. Również później znaleziono listę z pewnym, nie wiem, czy manifestem, czy po prostu pewnym oświadczeniem tego zamachowca. Jak, jak pan ocenia skalę i znaczenie w ogóle tego, tej próby zamachu? Czy to incydent bezpieczeństwa, czy jednak wydarzenie, które może mieć ewentualnie poważne Konsekwencje polityczne. To pokazuje też pewną skalę zaniedbań, jeśli chodzi o służby amerykańskie, w tym Secret Service, który opiekuje się prezydentem, wiceprezydentem, bo dopuścił, do, do, dopuścił zamachowca bardzo blisko prezydenta i sprawił, że prezydent był, no, jego życie było zagrożone. Więc wydaje mi się że to będzie też kwestią debaty najbliższych dni jak to mogło się stać i jak można było do tego dopuścić. Natomiast te amerykański internet amerykańskie media społecznościowe zwłaszcza te spod znaku MAGA i takiej radykalnej prawicy no już się rozpisują na temat różnych teorii spiskowych tego, że, że ten zamach był e, sfingowany, że, że życie Trumpa nie było zagrożone. To zresztą pokrywa się z tym, co ruch MAGA w tej chwili myśli o tym pierwszym zamachu, czyli o tym takim symbolicznym z lipca 2024 roku, kiedy Donald Trump był dra draśnięty przez kulę zamachowca. No, obecnie większe badania na to wskazują, że większa część ruchu MAGA uważa, że też było to był to zamach yy, sfingowany na potrzeby kampanii wyborczej. No, można powiedzieć, że Donald Trump trochę zbiera źniwo yy, po tym, co zasiał, czyli po tym, że sam posługiwał się kłamstwami, półprawdami, fake news sam, jak to on mówi, no w tej chwili sam musi się mierzyć z oskarżeniami o to, że ten zamach miał na celu poprawę jego e, pozycji. No oczywiście to są wszystko teorie spiskowe gdzieś funkcjonujące na obrzeżach internetu, ale w tej grupie wyborców, która, do której Trump się odwołuje, czyli do tej takiej właśnie ruchu maga skrajnej prawicy, która jest bardzo wrażliwa na teorie spiskowe. No, ta, takie, takie, poglądy przemawiają. Donald Trump na pewno będzie chciał wykorzystać ten zamach. On już zresztą wykorzystał, bo w, wczoraj miał liczne spotkania, wywiady w mediach, gdzie się o tym wypowiadał. Natomiast moim zdaniem ten zamach, czy ta próba zamachu nie... Wpłynie znacząco na amerykańską politykę. Ona będzie dyskutowana przez najbliższe dni, być może tydzień, dwa tygodnie. Natomiast później zniknie znowu w kolejnych, kolejne tematy. Z Czyli to nie wojny. będzie takie oddziaływanie jak po zamachu w Butler w Pensylwanii w lipcu 2024 roku? No tu zabrakło tego symbolicznego gestu, czy, czy symboliki jako takiej. Na szczęście tutaj y, agentom udało się zatrzymać zamachowca, zanim rzeczywiście mógł zagrozić bezpośrednio życiu prezydenta. Natomiast w tej chwili wydaje się, że, że też Amerykanie są bardzo rozczarowani rządami Donalda Trumpa, zwłaszcza jego polityką zagraniczną, tutaj od wybuchu wojny w Iranie o 6 punktów procentowych Donald Trump stracił na popularności, więc pewnie będzie chciał wykorzystać ten zamach, żeby odzyskać tę popularność, ale moim zdaniem ten zamach być może wpłynie chwilowo, ale nie będzie w stanie zmienić stanowiska Amerykanów co do ogólnej oceny jego rządów. A ten zamach wpisuje się w rosnącą radykalizację życia politycznego w Stanach Zjednoczonych? Jak najbardziej, aczkolwiek też pamiętajmy o tym, że zamachy w Stanach Zjednoczonych, zamachy na prezydentów czy na osoby z pierwszych stron gazet, no, niestety towarzyszą temu państwu niemalże od początku jego y, funkcjonowania. Co prawda Donald Trump jest jedynym prezydentem, na którego trzy razy próbowano y, zrealizować zamach i, i tutaj na szczęście y, się udało. No, sam Donald Trump trochę dolewa oliwy do ognia. Na bo, szczęście w... się nie udało. Chyba... Na szczęście tak, się nie udało, tak. tak bo tak, tutaj oczywiście. powiedział pan profesor, że się przejęzyczenie. udało przejęzyczenie, tak. Nie, nie, nie. nie. Udało się zatrzymać może zamachowca. To miał na myśli. Natomiast wczoraj w wywiadzie w jednym z programów telewizyjnych Donald Trump zrzucił winę na Partię Demokratyczną, na to, że ten dyskurs radykalny to płynie wyłącznie z jej strony. No, taki nerwowy w, trzeba... w ogóle prezydent Donald Trump był chociażby w jednym z wywiadów, gdzie w pewien sposób zaatakował dziennikarkę, dziennikarzy, którzy cytują też słowa tego zamachowca, sugerując, że mogą one się odnosić właśnie do Donalda Trumpa. Tam była mowa o gwałcicielu, zdrajcy, o, o, o pedofilu. W ten sposób też ta dziennikarka te słowa cytowała, no i Donald Trump dość mocno się zdenerwował tutaj w tej sytuacji. Tak, i to będzie kolejny argument za tym, że ten, ta próba zamachu nie wpłynie znacząco na poprawę notowań Donalda Trumpa, bo ten zamach kolejny raz przypomniał o aferze Epstina, bo do tego zamachowiec się odwoływał właśnie do tych pogłosek mówiących o bliskiej przyjaźni Donalda Trumpa z Epsteinem i o tym, co miało się dziać na wyspie tego milionera, więc a to jest bardzo wrażliwy punkt u Donalda Trumpa, on sam wie, że doszedł do władzy głosząc argumenty, że trzeba oczyścić amerykańskie bagno z tych wszystkich różnych zależności między polityką, biznesem i światem y, mediów. Tymczasem no, afera abstina pokazuje, że Donald Trump czy przynajmniej jego otoczenie były równie mocno osadzone w tym bagnie jak przeciwnicy, których chciał z niego y, y, wyciągać. No, to pokazuje, że ten zamach i to jak ten manifest czy te, te słowa zamachowca będą się rozwijały, czy będą dyskutowane, będzie o nich dyskusja w internecie. No, może wręcz Donaldowi Trumpowi zagrozić, bo to kolejny po tym słynnym przemówieniu Melanie Trump sprzed dwóch tygodni powrót afery Epstina do debaty publicznej, coś co, o czym się nie dyskutowało od wybuchu konfliktu z Iranem. To teraz kolejna kwestia związana z tym o czym rozmawiamy, czyli to co w Stanach Zjednoczonych będzie politycznie albo już jest być może najważniejsze, czyli ta uwaga skupiona na nadchodzących wyborach połówkowych na jesieni 2026 roku. W jakiej sytuacji są Republikanie, w jakiej sytuacji są Demokraci obecnie przed tymi wyborami? Republikanie są w trudnej sytuacji, bo Donald Trump im nie pomaga, a wręcz szkodzi. Chociaż w tym tygodniu mają szansę na odzyskanie kilku procent, punktów procentowych, bo z wizytą do Waszyngtonu udaje się król Karol z Wielkiej Brytanii, więc Donald Trump będzie miał okazję, żeby ogrzać się w blasku monarchy i też pokazać się jako rzeczywisty mąż stanu. To, że partia demokratyczna ma szansę przejąć niższą izbę kongresu, czyli izbę, re, izbę reprezentantów, to wcale nie jest zasługa samej partii demokratycznej, która również jest pochłonięta wewnętrznymi konfliktami i nie jest w stanie stworzyć takiego jednolitego programu czy nie w stanie powiedzieć w którą stronę chce zmierzać czy bardziej w centrum bardziej na lewo czy może bardziej na prawo natomiast ta słabość Donalda Trumpa ta jego polityka sprzeczna z tym co głosił w czasie kampanii wyborczej no i też taka mm, impotencja samej partii republikańskiej w starciu z prezydentem, bo o tym trzeba powiedzieć, że i w Senacie, i w Izbie Reprezentantów republikanie po prostu realizują to, co Donald Trump im nakaże, nie prowadzą własnej polityki, a w niektórych Stanach to już prowadzi do, do pewnych przekształceń w tamtejszej polityce, nawet w tych Stanach które określane są jako czerwone, czyli tradycyjnie sprzyjające Partii Republikańskiej, no okazuje się, że w prawyborach Partii Demokratycznej bierze więcej udział osób niż w prawyborach do Partii Republikańskiej. No i w listopadzie może się okazać, że rzeczywiście przynajmniej jedna Izba Kongresu wpadnie w ręce Partii Demokratycznej. i Wtedy prezydentura Donalda Trumpa będzie musiała sobie z tym jakoś radzić. I teraz a propos głównych tematów kampanii dopytam i też tematów debaty publicznej. One obejmą przede wszystkim te obecne kwestie dotyczące chociażby polityki zagranicznej, czyli ta wojna, zawieszenie broni, relacje w ogóle z Iranem, czy kwestie gospodarcze, a może jakieś inne tematy tutaj przede wszystkim interesują amerykańskie społeczeństwo? Polityka zagraniczna nigdy nie była w centrum e, debaty w czasie kampanii wyborczych. Oczywiście każdy prezydent czy polityk się do tego odnosił, natomiast Amerykanie nie głosowali na swoich kandydatów dlatego, że prowadzili dobrą czy złą politykę zagraniczną, ale głosowali dlatego, jak oni realizowali właśnie politykę gospodarczą, czy e, politykę związaną ze służbą zdrowia, bo to te dwie kwestie są teraz dla Amerykanów najważniejsze. E, w tej kolejności gospodarka i służba zdrowia. I tutaj Donald Trump no nie ma zbyt wielu sukcesów. Galon ropy obecnie przekroczył 4 dolary w wielu Stanach. To może z perspektywy polskiej jest niedużo, bo galon to około 4 litrów, więc tak naprawdę płacąc 4 dolary za 4 litry byśmy sami sobie życzyli takiej ceny w Polsce. Natomiast w USA jest to wysoka cena, bo Amerykanie są przyzwyczajeni, że Ropa jest tania i, i dostępna dla każdego. Oczywiście kwestia ropy przekłada się na, też na zwiększone koszty energii, na zwiększone koszty produktów spożywczych, no i na pewien kryzys w, na rynku pracy, ale też gospodarczy, bo. Też trzeba wiedzieć, że ten wzrost gospodarczy, który Stanów Zjednoczonych rzeczywiście notują i te wzrosty na giełdzie, o których, które widzimy mimo wojny i innych konfliktów na świecie, one są generowane przede wszystkim przez tę bańkę sztucznej inteligencji i przez budowę centrów danych w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeżeli by ta bańka AI pękła, no to wówczas byśmy mieli do czynienia z potężnym kryzysem gospodarczym w Stanach Zjednoczonych. E, nie tworzy się tam nowe, nie tworzą się tam nowe miejsca pracy w fabrykach e, czy przedsiębiorstwach. Tu musimy so, uh -huh. postawić kropkę, panie profesorze. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę i pana komentarz. Profesor Krzysztof Wasilewski, amerykanista z Politechniki Koszalińskiej był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. Razem z nami jest pan profesor Arkadiusz Artyszak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Polska będzie wnioskować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wstrzymanie stosowania umowy z Mercosurem do czasu rozstrzygnięcia przez sędziów skargi Tymczasowo to porozumienie ma zacząć obowiązywać już w najbliższy piątek, czyli 1 maja, tak zapowiedział w rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia Beatą Półmecką minister rolnictwa Stefan Krajewski. W ubiegłym tygodniu, też to przypomnijmy, rząd poinformował, że zaskarży porozumienie handlowe z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem do Trybunału Sprawiedliwości. W Luksemburgu teraz idzie no właśnie ten krok dalej i chcemy do czasu ostatecznego orzeczenia, które może być ogłoszone za kilkanaście miesięcy. To też ważne. Ta umowa nie była po prostu stosowana. Czas w tym wypadku goni. Dlaczego Polska decyduje się na skargę do Trybunału właśnie teraz? Czy to bardziej decyzja prawna, polityczna? Jaka może być jej skuteczność w ocenie pana profesora? To znaczy ja nie rozumiem trochę postawy naszych polityków, naszego rządu, dlatego, że cała sprawa zaczęła się tak naprawdę, czy zostało to hmm, zdecydowane w styczniu. Mamy koniec kwietnia. Najpierw pan minister rolnictwa powiedział, że my to zaskarżymy. Później pan premier powiedział, że my tego nie zaskarżymy. Później pan minister przyznał, że nie będziemy umierać za Markosur. A Teraz decyzja się zmieniła, że jednak będziemy, będziemy o to walczyć. To, co się stało na przestrzeni tych miesięcy? No, moim zdaniem sytuacja w polskim rolnictwie i na wsi jest tak zła. Koniunktura jest chyba najgorsza no, z tego, co czytałem, różne analizy eksperckie jest najgorsza od 30 lat. No, w związku z tym rząd stwierdził, że chyba nie może sobie pozwolić, e, żeby odpuścić umowę z Mercosur. Pytanie tylko dlaczego? Dlaczego nie zrobiono tego do tej pory? Ja zresztą cofając się trochę, chciałem zwrócić uwagę też na niekonsekwencje naszych europosłów, jak pamiętamy, głosowali przeciwko umowie z Mercosurem. Natomiast później, kiedy odbyło się kolejne głosowanie, tym razem za odwołaniem pani von der Leyen, która najmocniej tutaj działa w kierunku wdrożenia tej umowy i to, co się wydarzy 1 maja najprawdopodobniej, czyli ta umowa wejdzie w jakiejś formie w życie, to tym razem oni zagłosowali przeciwko jej odwołaniu. Przyznam się, że ja widzę tutaj jakieś rozdwojenie jaźni, więc albo walczymy i mamy jasno wytyczony cel i robimy wszystko, na co nam pozwalają przepisy, albo tak się to miotamy od ściany do ściany i dla mnie to jest takie miotanie się. Pytanie też, czym to się skończy, no ale tutaj byśmy pewnie bardziej spekulowali niż rozmawiali o faktach. No, ale możemy dopytać, czy, czy pan profesor uważa rzeczywiście, że ta umowa częściowo, przynajmniej z krajami grupy Mercosur od 1 maja, zafunkcjonuje? Czy coś tutaj te działania Polski dadzą w ostatnich dniach? Moim zdaniem działania Polski są spóźnione, niewiele tu uzyskamy. Natomiast e, e, druga strona, czyli kraje Grupy Mercosur bardzo mocno naciskają na otwarcie rynku europejskiego. Ja im się tutaj nie dziwię. Nie przekonują mnie takie argumenty, że przez te limity na te najbardziej wrażliwe produkty, one na początku są niewielkie, że one nie mają znaczenia, że one nie spowodują destabilizacji rynku. Ja zawsze podaję przykład włożenia e, nogi za próg. Jak chcemy gdzieś wejść, a nie do końca ktoś chce nas puścić, żeby włożyć nogę za próg, to nie po to ją tam wkładamy, żeby ją później wyjąć, tylko żeby te drzwi otworzyć znacznie szerzej. I tutaj moim zdaniem kraje, kraje Mercosur zrobią wszystko żeby ten rynek europejski jak najszerzej się otworzył. I to jest zła informacja moim zdaniem także nie tylko dla rolników, ale także dla nas wszystkich jako konsumentów. Już w ostatnich tygodniach były informacje, że do Unii Europejskiej zaczęła docierać żywność, m, która zawierała związki, które są zabronione. Tak? czyli tam były pozostałości różnych rzeczy. Teraz mówi się o tym, że w przyszłości mm, chcemy wprowadzić zakaz importu żywności y, z pozostałościami środków ochrony roślin, czy tak zwanymi pestycydami, które w Unii Europejskiej dawno już są zabronione, niektóre nawet 20 lat temu. Y, ja od wielu, wielu lat słyszę, od wielu polityków, od kolejno y, zmieniających się rządów, że my musimy wreszcie stworzyć jedną sprawną inspekcję, która by kontrolowała żywność. Rządy się zmieniają, politycy się zmieniają, jednej inspekcji nie ma, mamy rozmytą odpowiedzialność każda inspekcja, która funkcjonuje w, tym, w tej chwili na rynku odpowiada za, co, za coś innego. Ale to nie uspokaja pan profesor naszych słuchaczy? Nie, ja tutaj nie chcę uspokaja... dopytać, no Bo jak czy, czytamy o sprawie tej umowy handlowej, to możemy chociażby dostać takie informacje, że produkty spoza Unii Europejskiej podlegają kontroli na granicach, inspekcje sprawdzają jakość, bezpieczeństwo i oznakowanie. Towary niespełniające norm nie trafiają na rynek równolegle. Przygotowywane są rozwiązania, które ograniczą obecność w żywności, pozostałości substancji niedopuszczonych na terytorium. Wspólnotę. Po to, żeby te kontrole były skuteczne, po pierwsze potrzeba pieniędzy, po drugie potrzeba pieniędzy, po trzecie potrzeba pieniędzy. Tych pieniędzy, zresztą jak porozmawiamy z osobami, które pracują w tych różnych inspekcjach, tych pieniędzy brakuje. Brakuje ludzi, żeby to sprawnie zrobić. Poza tym, jak my sobie wyobrażamy kontrolę masy żywności, która wpływa do Unii Europejskiej. Wiemy, że jeżeli już coś trafi na rynek y, wspólnoty, no to już wtedy swobodnie się przemieszcza między krajami. Czyli to musiałaby być skoordynowana kontrola na granicy Unii Europejskiej. Ja tego sobie nie wyobrażam. Nie wierzę pan profesor, że Nie, to się nie uda. wierzę. Jestem wierząca, ale akurat w tym przypadku... W przypadku moja wiara nie jest tak wielka, trzeba by to było kontrolować w krajach Ameryki Południowej, czyli u producentów. Z drugiej strony, wiedząc, e, że nie wszędzie tam praworządność jest na najwyższym poziomie, tak samo jak u naszego wschodniego sąsiada, to ja śmiem wierzyć, że te wyniki, które my pozyskamy, czy te informacje, że one niekoniecznie będą zgodne ze stanem faktycznym. I tutaj rolnicy, nie tylko polscy, ale unijni, bo proszę zwrócić uwagę, że te protesty były w całej Unii Europejskiej, e, słusznie, e, słusznie mają obawy i, i, i, i zadają proste pytania. Po co my dbamy o środowisko naturalne? Po co my ograniczamy stosowanie środków ochrony roślin, po co spełniamy wyśrubowane normy, kiedy to nam podnosi koszty, a z drugiej strony w Ameryce Południowej nikt się nie przejmuje stosowaniem środków ochrony roślin i tam dawka, o ile dobrze pamiętam, substancji czynnej, czyli tego co działa w pestycydach, to jest ponad 12 kg na hektar w 2023 roku. U nas było 1,7 kg pomijając, że tam zbiory są dwa razy do roku ze względu na warunki pogodowe, no ale jest to parę razy, parę razy, więcej. I są to środki chemiczne, których w Unii już od dawna nie wolno stosować, bo mogą być niebezpieczne dla człowieka, zwierząt i środowiska. To za moment o konkurencyjności, o tych produktach, o tym, czy też my, jako rynek rolniczy w Unii Europejskiej mamy jakieś szanse, żeby tam znaleźć ten rynek zbytu. O tym sobie za moment szerzej porozmawiamy, ale tak trochę na marginesie naszego spotkania, jeszcze dopytam a propos tego, jak procedowana w ogóle jest umowa z krajami grupy MERCOSUR w Unii Europejskiej, no bo rzeczywiście jest to, powiedzmy, pewien sztandarowy projekt szefowej Komisji Europejskiej, pani Urszuli von der Leyen. No i tutaj, chociażby ze strony Polski, zwraca się na ten sposób procedowania tej umowy Unii Europejskiej MERCOSUR i jej częściowe stosowanie od 1 maja. No bo z jednej strony ta procedura zatwierdzania umowy jeszcze trwa, ale od 1 maja ona częściowo już wchodzi w życie. Jak to interpretować z punktu widzenia takiego bezpieczeństwa Rolnictwa w naszym kraju, ale nie tylko. To znaczy, to nie wróży dobrze dla unijnego rolnictwa, ja będą ogólnie, bo żebyśmy się tylko nie skupiali na rynku polskim, bo to dotyczy rolnictwa całej, całej wspólnoty. Natomiast to postępowanie hmm, pani przewodniczącej pokazuje olbrzymią determinację żeby tą umowę wprowadzić, wprowadzić w życie. Eee, wiemy, że niektóre kraje na tej umowie zyskają, czyli te kraje, które mogą lokować e, wyroby przemysłowe, chociażby samochody o, w tamtym rejonie świata. Natomiast ja z punktu widzenia rolnictwa zajmuję się rolnictwem. Ja nie widzę możliwości, żeby którykolwiek z naszych produktów ta umowa, żeby mu otworzyła szerzej, szerzej rynek. Bo jeżeli popatrzymy, niektórzy podają przykład słodyczy, no to jest, zadaję pytanie, a co jest głównym składnikiem słodyczy? Kakao. Nie mamy kakao w Polsce. Cukier. W Brazylii, Brazylia jest największym producentem cukru trzcinowego. I ma być kontyngent w wysokości 180 tysięcy ton rocznie. Cukru, który ma być przeznaczony do refinacji w Unii Europejskiej. Czyli na podstawie różnych umów Unia dopuszcza w tej chwili bez sła e, około 1,5 miliona ton e, cukru, który jest tańszy w produkcji, bo jest cukrem trzcinowym. W związku z tym my nie będziemy sprzedawać ani drobiu. Ten drób ma do, napływać do nas. Nie będziemy tam sprzedawać wołowiny, bo, bo Argentyna to wiemy, że oni się specjalizują w produkcji, w produkcji wołowiny. E, Bioetanol ma tutaj przyjeżdżać. Mało tego, ja jestem tylko ciekawy, jaka jest opinia pani przewodniczącej von der Leyen na temat szkodliwości palenia tytoniu. Bo z jednej strony w Unii Europejskiej no, prowadzi się coraz bardziej restrykcyjną politykę ograniczania produkcji tytoniu. A z drugiej strony teraz będzie się znosiło limity yy, na import tytoniu właśnie z krajów Mercosur. To jak unijny tytoń, nie tylko polski. Szkodzi zdrowiu, a z Mercosuru jest nieszkodliwy czy, czy, czy mało szkodliwy? Kolejne pytanie to jest, dlaczego my mamy importować miód z Ameryki Południowej? Mamy swój. Naprawdę, już wystarczy nam, plus jeszcze mamy bezsłowe kontyngenty na miód ze, od naszego wschodniego sąsiada. No dobrze, panie profesorze, to ja dopytam tak trochę podsumowując też to, co pan powiedział, ale być może otwierając furtkę na nowe kwestie. Jakie skutki potencjalnie może mieć ta umowa dla polskiego rolnictwa, dla naszego eksportu? Mówiąc najprościej, my, najwięcej naszej żywności trafia do krajów Unii Europejskiej, czyli nie gdzieś na bardzo dalekie rynki, tylko na te rynki, które są tutaj blisko nas. W związku z tym każdy kilogram drobiu, który przyjedzie z Ameryki Południowej, to będzie jeden kilogram drobiu, którego nasi producenci nie sprzedadzą. Eee, żeby ten drób wyhodować, trzeba zużywać pasze. Głównym składnikiem tych pas jest zboże. W tej chwili mam, wiemy, jak mamy potężną górę zboża. Ceny na rynkach światowych są, są niskie, ciężko jest to sprzedać. Ceny są sprzed 20 lat. W związku z tym to nie jest tak, jak niektórzy mówią, no, no dobrze, ale to przez Boże nie będzie przejeżdżać czy przypływać z Ameryki Południowej. No nie będzie przejeżdżać, ale to, co my moglibyśmy przerobić na swoje produkty mięsne i lokować na tamtych rynkach, no to niestety nie będziemy mogli lokować. Ja może podam przykład kraju, który bardzo dobrze dbał o swoje interesy, to jest Ukraina. W tej chwili jest zakaz importu rzepaku z Ukrainy do Polski. Co zrobiła strona ukraińska? Strona ukraińska sprzedaje do Polski olej rzepakowy, czyli nadwyżka z tytułu przerobu pozostaje właśnie u naszego wschodniego sąsiada. Mało tego są nadkładane cła na firmy, które chciałyby eksportować rzepak nieprzetworzony. Natomiast tutaj, wszystko, co wiedzie poza pomarańczami i innymi cytusami, plus jeszcze oczywiście potrzebujemy soi i śruty sojowej, bo tego w Europie nam brakuje, to to może wiedzieć. Natomiast cała pozostała żywność. To będzie konkurencja dla unijnej, nie tylko polskiej żywności. Ale z Ministerstwa Rolnictwa płyną też takie, nie wiem czy uspokajające, ale na pewno informacje, które mogą dać nam szanse na znalezienie chociażby nowych kierunków, nowych rynków. Wymieniana jest między innymi Japonia, Korea czy Maroko. Czy to może wzmocnić rzeczywiście pozycję polskiej żywności albo być jakąś szansą właśnie w kwestiach tych minusów umowy z krajami grupy Mercosur? No dobrze, ja jestem bardzo słaby z geografii, ale o ile dobrze pamiętam, to bliż, bliżej Japonii niż Polska jest taki kraj, który się nazywa Australia. Australia jest jednym z największych eksporterów pszenicy, który sprzedaje w tamtym rejonie. Pytanie jest, jak my na przykład pszenicę załadujemy w Gdańsku, która opłynie całą Europę, Afrykę, Trafi do Japonii, czy, czy w tamten rejon i będziemy jeszcze konkurencyjni cenowo, gdzie, gdzie obok to sprzedaje Australię. Czyli tutaj znowu pan profesor ma znaczące wątpliwości. To znaczy, co... ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli mamy jakiś problem i zamykamy oczy, go nie widzimy, ale on się sam nie rozwiąże. To jakie znaleźć rozwiązanie, panie profesorze? No bo na samym początku naszego spotkania wyraził pan też wątpliwość co do skuteczności działań obecnej obecnie rządu, tej skargi, tego, żeby też wstrzymać umowę, która ma wejść w życie w tym częściowym wymiarze od 1 maja. No więc w takim razie, jeżeli stajemy poniekąd przed faktem dokonanym, to co my teraz możemy zrobić, żeby jednak polepszyć sytuację naszego rolnictwa, albo po prostu uchronić rolników przed tymi ewentualnymi negatywnymi skutkami? E, najprościej było złożyć tą skargę dużo, dużo wcześniej, a wcześniej ewentualnie trzeba było tak prowadzić politykę, to już jest trochę czepialstwo z mojej strony, żeby tą jednak tą większość blokującą yy, zgromadzić, tak? No to się nie udało. Jeżeli to się nie udało, trzeba było skargę składać od razu. Po to moim zdaniem, żeby ten yy, sygnał z naszej strony był jasny i czytelny. Jesteśmy przeciw, będziemy walczyć do końca. Natomiast jeżeli te sygnały yy, ze strony naszych polityków są... Yy, Różne o 180 stopni. Będziemy walczyć, później nie będziemy umierać za ten Mercosur. Premier mówi, nie będziemy składać. Później jednak widocznie analizy pokazały opinii na wsi i że, czy przy że jednak, że jednak trzeba coś zrobić, nawet jak to nic nie da, ale będzie argument. Czytam opinie różnych, różnych polityków, którzy się chwalą, że dotrzymaliśmy słowa, że zrobiliśmy. To trzeba było to tak zrobić, żeby to było jak najbardziej skuteczne. Natomiast to jest nie tylko... Sytuacja rolników to nie jest tylko kwestia umowy z Mercosurem, tak? Bo tutaj jest potrzebna kompleksowa polityka i silny głos Polski w Unii Europejskiej. Proszę zwrócić Państwa uwagę, że w przyszłym roku kończą się obecne zasady wspólnej polityki rolnej i od 2028 roku mają być nowe zasady, nowy budżet i na razie te informacje, które do nas przypływają są takie raczej, no niestety nie są zbyt optymistyczne, że będzie mniej pieniędzy, że będą te dwa filary zlikwidowane, i mi się wydaje, że głos Polski, wszystkich naszych polityków, wszystkich organizacji rolniczych, także konsumentów, ja jakoś nie mogę usłyszeć głosu środowisk, które się zajmują ochroną środowiska, które są bardzo głośne, jeśli chodzi o nasz kraj i bardzo dobrze. Natomiast nie słyszałem, żeby protestowali przeciwko umowie z Mercosur, gdzie się wycina puszczę, nie dba się o środowisko, tam nie ma ocieplenia klimatu. To jak to jest? Bo daleko to może trudniej To dostrzec. daleko, to, no ale patrzymy Nie, trochę szczerze. To tak Wie, wiemy, że, wiemy, że to wszystko, wszystko jest jedna, jedna całość. My musimy głośno wyrażać swoje argumenty w Unii Europejskiej i jak ja czasami słyszę opinie polityków, no bo Bruksela nam każe, tak mówiąc wprost. Jaka Bruksela? My jesteśmy Unią Europejską. Każdy z krajów walczy o swoje I to jest normalne, tak? Tylko musimy bardzo wyraźnie mówić, jakie są nasze interesy i czego e, chcemy w tej nowej już polityce rolnej, bo nie oczekuję, żeby się coś zmieniło na lepsze. W przyszłym roku obawiam się o 2028 rok i jeszcze dalej. Wracając do samej umowy z krajami Grupy Mercosur, ona przewiduje stopniowe znoszenie cełów handlu między Unią Europejską a krajami, m.in. Brazylią, Argentyną i Boliwią. W przypadku wrażliwych produktów rolnych obowiązują kontyngenty taryfowe, które będą rosły w kolejnych latach. W 2026 roku ich poziom zostanie proponowany Proporcjonalnie obniżone ze względu na start umowy w trakcie roku. Czy obowiązywanie tych kontyngentów taryfowych to jest jednak jakieś zabezpieczenie interesów rolnictwa krajów Unii Europejskiej, tak to nazwijmy w tym polskiego, czy nie? Te kontyngenty to jest przykład właśnie tej włożonej stopy za próg, że najpierw one są mniejsze, a później E, będą coraz większe. Czyli tak? wyciągamy nogę, zamiast tak, otworzyć szerzej drzwi. Tak, drzwi. oczywiście. Natomiast tutaj e, to będzie moim zdaniem słabe zabezpieczenie, dlatego, że m, kraje Markosu bardzo wyraźnie już po podpisaniu m, tej umowy, bardzo mocno wyraziły swoje zdanie, co one chcą tą umową uzyskać. E, I tak, tak zwane te bezpieczniki, które zostały wprowadzone, znając e, skuteczność unijnej biurokracji, dzisiaj właśnie usłyszałem informację, że mm, Komisja Europejska będzie się zastanawiać nad pomocą dla rolników, która miała być kwietniu, miała być decyzja w związku z wysokimi cenami paliw i, i nawozów, to potrzebuje więcej, więcej czasu na zastanawianie się i że to dopiero się zbierze 19 maja. Przypominam, że rośliny na polu nie czekają, te pieniądze są potrzebne rolnikom jak najwcześniej, zgodnie ze starym powiedzeniem, kto szybko pomaga, dwa razy pomaga. To w takim razie jakie wyzwania w najbliższym czasie będą stały przed polskim rolnictwem? Główne wyzwanie to przetrwać. Proszę zwrócić uwagę, że tak, nowa polityka rolna 2028 roku, umowa z krajami Mercosur, negocjowana jest umowa z Meksykiem też na bodajże chyba 30 tysięcy ton cukru, bez cła. Dobrze, że umowa z Indiami, tam rolnictwo zostało włączone, bo bardzo baliśmy się, żeby tutaj też Indie nas nie przysypały. No i kwestia Ukrainy. Na razie jest blokada importu niektórych produktów. To jest Potężny producent żywności. Wcześniej czy później Ukraina w takiej czy w innej formie do tej Unii Europejskiej wejdzie. No i co my wtedy zrobimy? A jakie mamy możliwości? Walczymy do końca. Proszę zwrócić też uwagę, że w tej chwili ceny zbóż mamy sprzed 20 lat, a ceny środków do produkcji jakby trochę nie. W związku z tym wychodzimy na zero, albo wychodzimy na minus i proszę popatrzeć też, ile e, osób opuszcza wieś. Bardzo mało młody, młodych ludzi zostaje, decyduje się, e, żeby, żeby być tym rolnikiem i to źle nam wróży na przyszłość. No, a jak ważne jest rolnictwo w Polsce? Utrzymanie też tego statusu rolnictwa w Polsce? Rolnictwo to jest jedno ze strategicznych działów w każdym kraju. Tu wszyscy pamiętamy, co się działo, jak była pandemia co się działo w sklepach. Dobrze, że mieliśmy swoją żywność. Pamiętamy, co się działo i jak jeden statek zablokował kanał Suezki, bodajże, o ile dobrze pamiętam. Kilka tygodni stanął handel na całym świecie. Później panika w sklepach, jak Rosja napadła na Ukrainę. I są kraje na tym świecie, które mogłyby kupować sobie żywność w innych, jak na przykład Izrael. Ale... Ee, żywność to jest broń. W związku z tym każdy rozsądny kraj stara się zabezpieczyć się we własnym zakresie. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę. Profesor Arkadiusz Artyszak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego był naszym gościem. Panie Profesorze, dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Powtórka programu Komentarz. A nasze zaproszenie przyjęła pani Katarzyna Andrusikiewicz, psycholog. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Przed nami rozmowa z jednej strony o tym fenomenie zbiórki charytatywnej Łotwa Ganga, a z drugiej strony o tej psychologii pomagania w ogóle, jak ona wygląda i jakie mechanizmy tutaj działają. Ale na samym początku zaznaczmy, ponad 250 milionów złotych zostało zebrane w 9 dni. Było ogromne zaangażowanie internautów w całej Polsce, celebrytów, osób też znanych i tutaj cytat. Zmieńmy sposób myślenia o raku na zawsze, to nie wyrok. Wygramy z nimi, zwalczymy go zawsze z podniesioną głową. Możemy zmienić świat i to zrobimy. Napisali we wspólnym oświadczeniu Łatwoganki Bedoes. 11-letnia Maja Mezan oraz raper Bedoes nagrali wspólnie utwór ciągle tutaj Jestem, Disney Raka. On stał się impulsem do zorganizowania całej zbiórki charytatywnej przez influencera Łatwoganga na, na rzecz fundacji Cancer Fighters. Ta akcja była prowadzona na platformie YouTube w formie takiego long streamu nieprzerwanej transmisji na żywo. na trwała 9 dni. Rozpoczęła się 17 kwietnia, zakończyła się wczoraj tak jak wspominałem na początku, łącznie ponad 250 milionów złotych, a to też w skali świata jest rekord. Jakie tutaj mechanizmy mogły zadziałać albo jak w ogóle wytłumaczyć sukces tego streamu charytatywnego? Po pierwsze, tutaj takim najważniejszym, kluczowym elementem były emocje. Dlatego, że kiedy widzimy konkretną historię, tak jak tutaj mieliśmy zaangażowaną no, małą bohaterkę Maję, o której pan redaktor wcześniej wspomniał, kiedy widzimy właśnie taką konkretną historię, szczególnie jeżeli jest to historia dziecka, to w nas się uruchamiają takie emocje jak empatia i potrzeba działania. Ludzie też bardzo łatwo przejmują emocje innych. Szczególnie jeżeli mówimy o takim środowisku live, czyli że coś się dzieje na żywo. Jeżeli widzimy wzruszenie, zaangażowanie, łzy, to sami też zaczynamy odczu odczuwać podobne e, uczucia. Aha, to Emocji to dopytam się czy, mhm. czy kluczowe było to, że ta pomoc, właśnie ta zbiórka charytatywna odbywała się na żywo, w czasie rzeczywistym? Tak, dlatego, że tutaj mamy drugi bardzo ważny element, natychmiastowości. Stream na żywo skraca ten dystans pomiędzy tym, co my czujemy, a tym, co my robimy. E, I co tutaj się dzieje? My nie analizujemy e, decyzji o pomaganiu w sposób jakiś taki racjonalny, tylko działamy poprzez pewien impuls, czyli tutaj właśnie to, że to się odbywa na żywo, że jest ten licznik, który pokazuje jak duża kwota jest co sekundę po prostu tam zwiększana, to my też skracamy ten proces decyzyjny i po prostu ludzie wpłacają szybciej i wpłacają więcej. Właśnie dlatego, że działają pod wpływem emocji, ale też bardzo ważnym elementem, czyli mamy tutaj emocje, mamy tutaj tą natychmiastowość, która jest związana z tą transmisją online, mamy również trzeci ważny element, czyli wpływ społeczny. Jeżeli my widzimy, że tysiące, miliony osób pomagają, to sami dużo łatwiej dołączamy do tego typu, do tego typu pomocy. No właśnie to jest taki efekt tłumu, taki social proof z angielskiego. Im więcej osób pomaga, tym większa szansa, że my do tego też dołączymy. No bo nasz mózg wtedy myśli sobie w ten sposób. Skoro milion ludzi ogląda, tam w kluczowym momencie chyba prawie półtora miliona ludzi było na. Streamie um, tych o, oglądających. Więc skoro ten milion ludzi ogląda i wpłaca, to znaczy, że warto. To jest jakby nasze myślenie. Rośnie też, i to jest e, szczególnie istotne, rośnie też takie poczucie bezpieczeństwa tej decyzji. Czyli, tutaj Czyli że kwestia te miliony zaufania. Osób nie mogą się mieć. Dokładnie. A to jest jeden z takich najsilniejszych mechanizmów wpływu e, społecznego, więc to ani nie sama e, natychmiastowość związana z transmisją online, ani. Ani nie same em emocje, ani nie ta konkretna historia, ani nie tylko ten wpływ społeczny, ale te trzy bardzo ważne czynniki no, dały po prostu taki, e, powiem e, w sobie sensie taki turbo zestaw po prostu. Dlatego ta pomoc była tak skuteczna i dlatego tak ludzie lawinowo... Do tej pomocy właśnie z tym efektem tu i teraz się chętnie włączali. Dodatkowo no, mieliśmy jeszcze y, tutaj mnóstwo y, osób ze świata y, show biznesu, influencerów, y, aktorów. Mieliśmy różne y, tutaj elementy takie wręcz czasem nas jako człowieka potencjalnie szokujące, czyli na przykład znane postacie y, kobiety y, goliły na wizji w swoje włosy. No tak, między tak? Jedyta Pazura, e... Katarzyna Nosowska, Blanka Lipińska na no to się zdecydowały. Tak, więc to, to, to zrobiło potężne wrażenie i potężne emocje mogło to generować. Nie, tak. Dokładnie tak, no, ludzie nie tylko um, masowo właśnie um, golili uh, swoje uh, i obcinali swoje włosy, ale również się tatuowali. No to wszystko było czymś tak bardzo niecodziennym, że tak wiele osób nawet z ciekawości dołączało do tego, do tego streama, uh, po prostu oglądając tę trans transmisję online. A ponieważ uh, no tutaj uh, mistrzowsko uh, Piotrek, um, um, z, czyli Łatwo Gang, tak mistrzowsko tego streama prowadził mistrzowsko. Ja mam tutaj na myśli jego przede wszystkim autentyczność i szczerość. I on cały czas podkreśla, to, że to nie o niego chodzi, że to chodzi o tych małych bohaterów, tak. że chodzi o to tych wszystkich tak. ludzi, którzy się zaangażowali w tę akcję. Dokładnie tak i to też pokazuje, że my jako społeczeństwo, coraz bardziej potrzebujemy i tęsknimy za autentycznością, za taką normalnością, za spontanicznością, e, za jakąś prawdą. Czyli jakby my w cudzysłowie kupujemy ten element prawdziwości, a nie gdzieś sztucznie wykreowanego e, piękna. Też dlatego ta akcja miała tak, e, odbyła się tak szerokim echem i była tak bardzo skuteczna, bo właśnie była spontaniczna była szczera. I zaryzykuję pytanie, nie było w niej polityki, choć to na marginesie zupełnie. Ja jako psycholog nie widzę tutaj polityki. Polityczny problem to ja widzę tutaj jakby generalnie, bo no jest to pewnego rodzaju nieporozumienie, że obywatele muszą zrzucać się na leczenie chorych dzieci bo jakby to był powinien być element, który wychodzi z państwa. Też widziałam taką statystykę wczoraj, że mniej więcej taka kwota Jaka, um, jaka została zebrana wczoraj, jest do, rok do roku um, przeznaczana jakby państwo daje około 150 milionów rocznie na fundusz kościelny. Więc jakby no jest to społecznie pytanie, które my sobie musimy y, postawić, nie mówiąc już o tym, ile y, gdzie indziej też pieniędzy jako państwo wydajemy. Natomiast tutaj w samej tej akcji ja nie widzę elementu politycznego. Tutaj też dzisiaj na danie Polskiego Radia 24, kilka minut temu dosłownie rozmawiałem o utrzymywaniu przez państwo cen paliw. No i tutaj też budżet państwa, nie oszukujmy się, dokłada do tego wszystkiego. Oczywiście to jest ważne, ale tak jak pani wskazuje, systemowo jest jakiś problem, skoro pewne działania państwa muszą być zastąpione poniekąd przez ruch społeczny, przez obywateli, przez taką zbiórkę charytatywną. Ale idąc dalej i mówiąc też o pewnym wpływie społeczeństwa, przełożenia tego wpływu, na działania polityków. Łatwogang, twórca zbiórki dla Fundacji Cancer Fighters, zaapelował też do polityków, by 26 kwietnia, 26 kwietnia stał się dniem walki z rakiem u dzieci i aby Sejm w ten sposób uhonorował akcję, a także walkę z chorobą toczoną przez wiele osób. Marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, zapowiedział, że jeśli organizatorzy zbiórki na pomoc dzieciom chorym na nowotwory podtrzymują swój apel, by 26 kwietnia, 26 kwietnia był dniem walki z rakiem u dzieci, to Kancelaria Sejmu skontaktuje się z nimi w tej sprawie, no i że możemy tę sprawę rzeczywiście przeprowadzić, możemy to zrobić. O czym to świadczy? Jak możemy to interpretować właśnie w tej skali i w tym obszarze wpływu ruchu społecznego, pewnej niezwykłej inicjatywy na działania polityków? No, definitywnie pokazuje to, że ludzie są coraz bardziej świadomi po pierwsze problemu, jakim, jest, jakim są w ogóle choroby onkologiczne, jak również no, pokazuje to, że jeżeli tak bardzo wiele osób bierze udział no, w ważnej inicjatywie i ważnej akcji, to również jest to Pewnego rodzaju presja, jaką społeczeństwo, jaką my jako społeczeństwo możemy wywierać na, na, na polityków. Więc na pewno e, taki otwarty dialog i, e, i, i tutaj gdzieś e, podłapanie tego pomysłu, e, między innymi przez pana Marszoka, jest na pewno bardzo dobrym krokiem, takim pokazującym e, nam jako społeczeństwo to, że. Że, że powiem w cudzysłowie, że politycy to też ludzie, tak? I że nasze działania, nasze zjednoczenie jako społeczeństwo w słusznej sprawie ma wpływ. Ale też ten fenomen akcji i to, o czym w ogóle rozmawiamy, no myślę, że powinno być takim przyczynkiem, żeby co po niektórzy politycy nad pewnymi kwestiami się być może głębiej zastanowili, ale to nie jest wątek najważniejszy w naszej rozmowie. Zastanawia mnie też to, czy zmienia się nasze myślenie, albo może się nasze myślenie zmienić o pomaganiu w ogóle, no bo tutaj zbieramy się, jednoczymy wokół jednej akcji. Podobnie to wygląda w przypadku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a co w pozostałe dni roku, jeżeli chodzi o nasze pomaganie, nasze otwarte serca, no bo nie oszukujmy się zbiórek na różnego rodzaju ludzi, którzy potrzebują pomocy, potrzebują pieniędzy, również dzieci, które potrzebują wsparcia na bardzo drogie leczenie albo bardzo drogie operacje za granicą. Jest wiele. Ja każdego dnia widzę różnego rodzaju tego typu zbiórki. Na część z nich staram się wpłacić no, nawet niewielką kwotę, no, ale to jest problem naszej też codzienności. Czy my zmieniamy albo zmieni się właśnie nasze myślenie o pomocy? No, miejmy nadzieję, że tutaj y, ta akcja, której byliśmy świadkami, to jest tylko początek do y, dalszych, realnych działań i też takiej edukacji nas jako społeczeństwa y, w, tą, w, w tą pomoc, bo rzeczywiście nam no, mnóstwo y, rodzin, dzieciaków y, po prostu tej pomocy potrzebuje. Y, więc takim największym wyzwaniem y, dla nas na dziś to jest y, nie tylko wzbudzić pomoc, ale utrzymać ją właśnie długofalowo. Bo tutaj szczególnie takim zagrożeniem przy tego typu szybkich zbiórkach no jest właśnie ten element... Takiej, um, takiego ograniczenia czasowego, tak? czyli że pomagamy szybko, emocjonalnie, masowo po, właśnie m, pod wpływem emocji, ale no, stwarza to taką wątpliwość, czy ta pomoc będzie długofalowa, więc tutaj bardzo ważne, żeby, um, żebyśmy się włączyli długofalowo w tę pomoc, ale no, potrzebna, jest też, potrzebna jest też edukacja, potrzebna, i, potrzeba jest tego, żeby w domach mówić o potrzebie um, pomagania innym, o potrzebie braku udziału w różnego rodzaju akcjach i działaniach charytatywnych. Potrzeba jest, żeby edukować na ten temat w szkole. No teraz od nas zależy, co my z tym dalej zrobimy. A co to wszystko mówi o nas samych, o społeczeństwie, o tych ludziach, którzy właśnie decydują się tutaj w odruchu serca pomóc, tu i teraz, wpłacić pieniądze, czy to niewielkie, czy większe, no każdy gest w tym wypadku i w ogóle w przypadku tego typu zbiórek ma znaczenie. Jakie wnioski, myślę, że pozytywne, możemy o nas samych tutaj wyciągnąć? No, po pierwsze, dziś pomagamy szybciej niż kiedykolwiek e, w historii. E, po drugie, no właśnie to, co już powiedziałam, że e, stream, e, ta pomoc live, online skraca drogę od e, emocji do działania e, do kilku sekund tak naprawdę. Też ważne jest to, że my pomagamy nie tylko dlatego, że chcemy, ale też pomagamy dlatego, że widzimy, że inni pomagają. To jest właśnie ten dowód taki społeczny. Pokazuje to też, że historia jednego dziecka potrafi wzruszyć bardziej niż tysiące statystyk. Statystyk. No i też to, co z punktu widzenia psychologii jest ważne, to to, że pomaganie daje realną nagrodę w mózgu. I po prostu my chcemy to robić i, i, i chcemy to robić coraz częściej. No i to też pokazuje, że jeżeli że my Polacy naprawdę, naprawdę potrafimy się zjednoczyć, połączyć i grać do jednej bramki. I też pokazuje, że my lubimy pomagać. I jesteśmy w tym dobrzy. I niech to będzie płętą dla naszego spotkania. Bardzo za nie dziękuję. Pani Katarzyna Andrusikiewicz, psycholog, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Powtórka programu.